Nowiny 51 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również w studiu Marek Mazurkiewicz Witamy, i Szymon Grabarczuk w Lublinie, ale to jego za chwilkę usłyszymy dopiero.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 No dzisiaj udało nam się wydobyć parę tematów jednak do omówienia, ale audycja chyba będzie krótsza niż zwykle. Oj, to się okaże. <laughs> Nasze dygresje tak mogą tutaj zaprowadzić w różne rejony. No e... tylko niekoniecznie dygresja po prostu, to mogą być ciekawe tematy. No właśnie. E... 27 grudnia to jest za tydzień, za dwa tygodnie jest 3 stycznia.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 ważnych, no jeżeli one zostaną dopracowane i, i wdrożone, jeżeli to będzie działało. Mhm. No może I... przypomnijmy, że właściwie Wikipedia jak powstała, to sposób dyskusji nad artykułami, który no jeszcze funkcjonuje, to był wtedy rewolucyjny, bo wtedy nie było takiego sposobu na dyskusję nad konkretnymi tematami. Były fora dyskusyjne oczywiście, były jakieś tam czaty. No to zamieszła przeszłość Facebook, Google i te wszystkie inne społecznościówki powstały dużo, dużo później. Tak. Trzeba sobie wyobrazić, że pod artykułami wtedy chyba nie było komentarzy jako standard dzisiejszy. Mhm, By, no w właśnie. różnych, prawda? Mhm. Tak, tak. Nie było. No. Były tylko blogi i tam na tych blogach to tak.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 Mhm. No pewnie tej społeczności czterech, duży, duży czterech odzew pewnie to są, jest. Y, to są programiści zaraz zobaczę dokładnie ale tak mi się wydaje tutaj widzę w tym wątku w kawiarence y, w ogólnych mhm. y, że Matt Mareks ci skreślił zastąpić wiki szukam tak, czy on ogóle, dał jakieś wyjaśnienie taki, taki, y, ja też A. właśnie zrobiłem takie uproszczenie że to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 i to, że mam, tworzymy tylko sekcję na tej samej stronie i te potem sekcję musimy jakoś coś z niej robić. A tak jak ty, Marku, wymyśliłeś, żeby każdy wątek to, był, to była osobna podstrona, którą będzie można wyświetlać, ile wlezie, gdzie się chce. To znaczy to jest w pewnym sensie proteza. I myślę, że jeżeli wejdzie flot, tak, tak. to. No, właśnie, to... właśnie to jest to jest taka proteza, a tutaj mamy to wszystko zastąpione. To znaczy, ja jestem pełen nadziei, tak? Tylko.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 rok 2015, jeśli chodzi o wiki-granty. Najpierw powiedzmy może, co to są wiki-granty, bo to nie są projekty Wikimedia Stowarzyszenia, chociaż w sumie... Znaczy całe wiki-granty są projektem stowarzyszenia, tak? No właśnie. Według tej klasyfikacji. I wiki-granty to są um, takie dotacje dla wikipedystów, czy dla osób, które chcą wesprzeć Wikipedię w różny sposób. Um, w kwotą do znaczy nie, nie osoby chcą wesprzeć kwotą, tylko Stowarzyszenie Wikimedia Polska chce wesprzeć te osoby, które chcą wesprzeć Wikipedię kwotą do tak 1500 zł, zdaje się, tak? Dobrze Tak mówię? jest, tak jest. Znaczy nie tylko Wikipedię, bo oczywiście właśnie i, i projekty siostrzane, więc i Kaszubska Wikipedia, i Śląska, i te ich Wikisłowniki, i, i czy tam chyba jeden jest Wikisłownik,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 jeżeli ktoś tam z wikisłownika chce na przykład mieć dostęp do wielkiej bazy danych Wikisłow jakiejś słownikowej, która by pomogła w rozwijaniu słownika. Zdaje się, jeżeli że... ktoś chce z wikipedii chce mieć jakieś książki, żeby mieć do spełnienia zasady weryfikowalności i tak dalej. No i ma z tym związane jakieś wydatki. Książka, jakieś właśnie, no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 Mam nadzieję, że zostanie jeszcze troszeczkę uproszczony, ale i tak jest dosyć prosty do wypełnienia. No i w ciągu trzech dni no, nasza komisja najczęściej odpowiada, także to jest dosyć szybko i w ten sposób można odzyskać refundację do kwoty 1500 zł. No właśnie i sposób rozliczenia też jest bardzo przejrzysty, łatwy, ale to, o czym chcieliśmy powiedzieć, bo to tylko taka dygresja wytłumacząca, wytłum co to są wiki granty, to, że budżet wzrósł ponownie wiki grantów w stosunku do zeszłego roku. Dobrze znaczy, wzrósł i nie, nie wzrósł, bo w, w tamtym roku zaczynaliśmy z kwotą 10 tysięcy, może, może jeszcze troszkę szerszą perspektywę. Dwa lata temu zaczynaliśmy, czyli 2013 yy, zaczynaliśmy z kwotą 5000 tysięcy złotych. To się udało, musieliśmy poprosić o tak zwane doładowanie, yy, więc, czy nie tak zwane, ale powiedzmy tak, doładowanie yy, i, i mieliśmy większy budżet. <śmiech> więc oczywiście jak teraz weszliśmy w nowy rok, 2014, no to hmm, oczywiście nie, nie będziemy prosili o tylko 5000 zresztą da dużo więcej. No, dał dwa razy tyle, dał 10 tysięcy, fajnie, fajnie. W środę roku okazuje się, że ludzie już to wszystko wydali. Eee, więc zarząd teraz nam ochlusnął i dał kolejne 20 tysięcy, czyli w sumie 30 tysięcy w jednym roku. To jest oczywiście eee, nie do oprobienia. 25 tysięcy, czy tam na uchwale zarządu? Tak, no, poczekaj, więc na, dwa, okay. na 2014.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 taki, taki super. Może, nie wiem. Nie. No z przekierowaniem. No, bo łatwiej te to Te przekierowania zapomnę. chyba nie kosztują, tak? To nic nie kosztuje. Znaczy, tylko no, kwestia zrobienia. No, nie kosztują, ale to już trzeba by było rozmawiać z zarządem, bo tak ma jak. No, no, ile jest sens dla każdej takiej ciekawej strony robić osobną poddomenę? Wydaje no no mi się, że to no, ma to proszę, promocyjny. No, to podaj mi adres do tej strony. Gdzie są WikiGranty?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 Po tak, prosto, to, to dlatego jest mówię. Prosty. Najlepiej trzeba rozmawiać o tym z członkami zarządu, bo tutaj akurat nie jestem decyzyjny. Mhm. To jeszcze takie, taka wątpliwość, czy aby na pewno wiki granty są skierowane do ludzi z zewnątrz, tak? Bo zdaje się, że są wymogi, że ile trzeba mieć edycji na projekcie? Nie trzeba mieć iluś edycji, ale trzeba być oczywiście y, twórcą, już y, członkiem społeczności. Tam, to jest inaczej nazwane. To jest, y, trzeba być już użytkownikiem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 no to nie śledzę tych wszystkich zmian, tak, dzień w dzień. Mm -hmm. I teraz sobie spojrzałem na y, smartfonie brata i patrzę, no, sporo się zmieniło. Y, patrzę na blog fundacji. O, piszą nawet na tym. O tym. Więc, więc co piszą? Między innymi, co się dużego zmieniło? Właśnie ciekawostka taka, że y, wreszcie y, wybrany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 rośnie bardzo bardzo bardzo No i zaczynają się te linie prze, przecinać już niedługo tak no, chyba było nie, planowane tak, Nie, nie. Może ten, ten No tak, widziałem, widziałem wykres, mhm, widziałem wykres jeszcze... no i tak widać, że to nastąpi lada moment, no lada moment za 2-3 miesiące, 5 miesięcy, rok. Oj nie, to to musiałeś widzieć chyba jakieś Gdzie no, jest wykres? Sobie. Gdzie jest wykres? Bo ja nie widziałem.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 część ludzi, którzy, to, którzy tworzą Wikipedię i tak dalej i bardzo często wyświetlają te strony, y, tworzy i będzie tworzyła wyłącznie z komputerów, więc być może jest jakiś taki punkt, ale w każdym razie nie, niezależnie od tego, czy jest ten punkt, czy go nie ma, y, czy jest jakiś poziom krytyczny, to y, niewątpliwie z y, Wikipedii coraz więcej osób korzysta właśnie z urządzeń mobilnych,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 do usłyszenia. Do usłyszenia.